To są informacje Polskiego Radia 24. Dziesiątkę na wybory parlamentarne szykuje premier Donald Tusk. Koalicja Obywatelska startuje z kampanią wyborczą. Delegacje USA i Iranu po pierwszej rundzie negocjacji pokojowych. Kolejne rozmowy mają ruszyć w nocy. Powiemy też o przyszłości misji Artemis. Człowiek nie powróci na księżyc tak szybko, jak pierwotnie zakładało. zakładano. Minęła 20. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Koalicja Obywatelska zwiera szyki i rusza z kampanią przed wyborami parlamentarnymi. Dziś odbyła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Sygnał do kampanii dał przewodniczący KO, premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał tak zwaną dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści. Jak mówił, do nich będzie należała przyszłość i mają przygotować partię na wybory. W tym gronie znalazła się między innymi wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska. Jak mówi, zadaniem tej grupy będzie przekonanie jak największej liczby obywateli, że jeszcze, żeby jeszcze raz zaufali Koalicji Obywatelskiej. Żadna tajemnica, że ja jestem tą osobą, która odpowiada w rządzie za politykę prorodzinną. Te kwestie społeczne są dla mnie niezwykle ważne i w każdej dyskusji, którą będziemy podejmować, gdzie będziemy mówili o bezpieczeństwie międzynarodowym, gdzie będziemy mówili o bezpieczeństwie wewnętrznym, ja będę podkreślała, jak ważne jest bezpieczeństwo każdej rodziny, każdego dnia. W dziesiątce na wybory znaleźli się także minister finansów Andrzej Domański, Monika Rosa, Małgorzata Gromacka, Cezary Tomczyk, Maciej Tomczykiewicz, Paweł Bliźniuk, Maciej Wróbel, Arkadiusz Marchewka i Adam Szłapka. Donald Tusk zapowiedział, że będzie to dziesiątka otwarta, której on będzie pomagał. Do wyborów parlamentarnych w Polsce pozostało półtora roku, a Węgrzy głosują jutro. O utrzymanie pozycji walczy ugrupowanie premiera Wiktora Orbana. Sondaże pokazują jednak przewagę opozycyjnej Tisy. W trakcie kampanii zauważalne było wsparcie, jakiego rządzącej obecnie partii Fidesz jednocześnie udzieliły USA i Rosja. Tak uważa dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Węgry pod rządami Fideszu są państwem, które pomimo różnic, jakie dzielą USA i Rosję, są cennym sojusznikiem zarówno dla Waszyngtonu, jak i Moskwy mówi doktor Bryc państwem, które transmituje idee bardzo bliskie rosyjskiemu konserwatyzmowi, generalnie prorosyjskie, ale jednocześnie bardzo protrampistowskie, czyli takie, które promuje ideologię MAGA, a konkretnie narodowego konserwatyzmu i rosyjskiego konserwatyzmu, których wspólnym mianownikiem jest bardzo antyliberalne podejście, a więc także bardzo antyeuropejskie. Lokale wyborcze na Węgrzech zostaną otwarte o godzinie 6. Głosowanie potrwa do 19. Jutro na naszej ten specjalny program w całości poświęcony wyborom parlamentarnym nad Balatonem, początek o 22.00. Zakończyła się pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych w Islamabadzie. Poinformował o tym portal Al Jazeera, powołując się na źródła zaangażowane w mediacje w Pakistanie. Jak wynika z informacji, obie strony wymieniły się dokumentami. Mają one potwierdzić, że Waszyngton i Teheran rozumieją w ten sam sposób ustalenia pierwszej rundy negocjacji. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że USA miały zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Do kolejnej rundy negocjacji w Islamabadzie ma dojść w nocy lub jutro. Teraz w informacjach o akcji, która ma przypominać o zbrodni katyńskiej. Odbywa się ona pod hasłem Przypnij guzik pamięci. Niebawem przypada 86. rocznica jednej z największych zbrodni w polskiej historii. Symbolem akcji jest przypinka. To replika guzika od munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta Guziki. Można ją otrzymać na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie, w Kordegardzie, w oddziałach i delegaturach IPN-u, także w Instytucie Pileckiego. Jedną z osób, która przyszła po guzik pamięci jest Andrzej Kilijański. O Katyniu dowiedział się, kiedy był w liceum. Guziki wziął nie tylko dla siebie. Dla moich wnuków przede wszystkim, bo chciałbym tą tradycję, tą wiedzę historyczną przekazywać. Jest czas najwyższy, ponieważ ten jest w pierwszej klasie, drugi w trzeciej, więc czas najwyższy, żeby tę wiedzę przekazywać, dzielić się, żeby dalsze pokolenia nie zapomniały ani o wielkim, jednym z większych bohaterów, jakim jesteśmy w Instytucie, czyli rotmistrzu Pileckim, jak i w ogóle o Katyniu, o tym, co się tam działo, co zostało Narodowi Polskiemu wyrządzone przez okupanta sowieckiego. Kampania Przypnij guzik pamięci potrwa do poniedziałku. 13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na koniec o przyszłości programu Artemis. Astronauci misji w nocy bezpiecznie wrócili na Ziemię. Celem wyprawy było okrążenie Księżyca. NASA chce, by człowiek powrócił na Srebrny Glob. Wbrew pierwotnym planom, kolejna misja programu Artemis nie wyląduje na Księżycu. Prawdopodobnie to zadanie zrealizuje misja Artemis 4 w 2028 roku, mówi Jerzy Rafalski, popularyzator astronomii z Planetarium w Toruniu. Artemis 3 to już niestety jest sprawa odwołana, ponieważ faktycznie NASA jeszcze do niedawna mówiła, że Artemis 3 to lądowanie na Księżycu. Tymczasem NASA stwierdziła, że trzeba jednak przetestować systemy. Artemis 3 nawet nie poleci do Księżyca, tylko pewnie na naszej ziemskiej orbicie przetestuje systemy. I mówi się, że Artemis 4 wyląduje. Kiedy? 2028, ale NASA jak widać lubi przesuwać i misje, i daty. Na razie trzymamy się 2028. Bezpieczny powrót astronautów misji Artemis 2 zakończę trwającą 10 dni, kosmiczną wyprawę. Podczas tego zadania astronauci ustanowili nowy rekord największej odległości, na jaką człowiek oddalił się od naszej planety. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy na wschodzie przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Również w tej części kraju wystąpią zamglenia. Temperatura przeważnie od minus 3 stopni do zera, lokalnie około minus 5 stopni, na zachodzie i wybrzeżu od 1 do 4 stopni Celsjusza. Wieczór w polskim radiu 24. już prawie 6,5 minuty po 20. Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal godzinne spotkanie ze sportem. Dziś sporo się dzieje, bo to i mecze piłkarskie Ekstraklasy, i rozstrzygnięcia w Taurą Lidze Siatkarek, ale też dużo wyczekiwana, długo wyczekiwana gala olimpijska, czyli podsumowanie zimowych igrzysk Mediolan Cortina, a także nagrodzenie naszych bohaterów. Zajrzymy do Gliwic, gdzie polskie tenisistki rywalizowały z Ukrainkami, o awans do finału Billie Jean King Cup, no i będziemy też w sportowym archiwum Polskiego Radia, bo dziś Dzień Radia. Zapraszam na godzinę ze sportowymi emocjami, a na początek skrót najważniejszych informacji z różnych aren. Reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa Przegrała w Gliwicach z Aleksandrą Lienikową 4 6, 1, 6 w spotkaniu rozgrywanym W ramach starcia Polska-Ukraina W Billie Jean King Cup Ukraina wygrała tym samym całą rywalizację 4-0 Ale już wcześniej przy stanie 3-0 Zapewniła sobie grę w turnieju finałowym O awansie rywalek Zadecydował wynik dzisiejszego debla W którym siostry Ludmiła i Nadia Kiczenok Po ponad 3-godzinnej walce Pokonały Maję Falińską i Martynę Kubkę 7 5 6, 7, 6 Kubka podkreśliła, że były bardzo blisko, chociaż doświadczenie było po stronie rywalek. Trochę taktyka, trochę szczęście, bo jeśli się nie mylę, to miałyśmy piłki setowe w pierwszym secie. Dwie albo trzy. Więc, więc no, byliśmy bardzo blisko. No, tak naprawdę, patrząc, że wygrałyśmy drugiego seta, to miałyśmy piłki meczowe w pierwszym. Więc to no, na pewno szkoda. No, dziewczyny grają no, cały czas na tym naj, najwyższym poziomie. Ukrainki wygrały także w obu singlach. Magdalena Toległa, a Marcie Kostyk, 4 6, 0, 6 Katarzyna Kawa przegrała z Reyna Switoliną z 2-6-1-6. we wrześniu zagrają w finałach w Chinach. Janik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz zagrają w finale tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo w półfinale. Sinner wygrał z Niemcem, Marek... ale Sander z Wieriewem 6 1 6 reprezentującego gospodarza Monakijczyka Walentena Waszlota 6 4, 6 -4. Spotkanie finałowe zaplanowano na niedzielę Pulserze wygrał kolarski wyścig dookoła kraju Basków Francuz w generalnej klasyfikacji wyprzedził Niemca Floriana Lipowica i Norwega Tobiasa Halanda Ostatni szósty etap wygrał Amerykanin Andrew August. Widze Fuć pokonał Termalikę Nieciecza 1-0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy obydwie ekipy się przed spadkiem, ale po tej porażce Termalika ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie się w elicie. W Lubinie zagłębie podejmował Radomiaka i wygrało 1 do 0. O 20.15 początek meczu Legia Górnik. Arsenal przegrał z Bornem w 1 do 2 w spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Premier League. Pomimo porażki, Arsenal jest nadal liderem tabeli. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Litwą 3 do 0 w rozgrywanym w Kownie meczu towarzyskim. Bramki dla Polski zdobyli Kamil Wałęga, Krzysztof Maciaś i Szyman. Kiełbicki. W piątek Polacy wygrali z Litwinami 3-1. Oba zespoły przygotowują się do majowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A, które zostaną rozegrane w Sosnowcu. Siatkarki Radomki wygrały w Mogilnie z Sokołem 3-1, potem w złotym secie 15-13. Zapewniły sobie dziewiąte miejsce na koniec sezonu Tauro Ligi. W pierwszym meczu tej rywalizacji Sokoł zwyciężył w Radomiu 3-0. I to tyle, jeśli chodzi o skrót wiadomości, ale pozostajemy przy siatkówce, bo w Rzeszowie Deweloper gra z BKS-em Bielsko-Biała trzeci mecz półfinału to rolniki Siatkarek. W pierwszym spotkaniu zwyciężyły Rzeszowianki, później Bielsko-Białej wygrana BKS-u no i w finale czekają już budowlane uciele. Na kogo czekają? No właśnie, Bartłomiej Wisz i relacja z meczu Developers BKS. Pierwsza akcja musiała być absorbowana na przyjęciu niezbyt dobrze. Poradziła sobie z zagrywką przeciwniczki, a więc ona teraz wchodzi do pola serwisowego. Przecież Bielszczanki ostatni raz w Rzeszowie wygrał Wiosną 2024 roku było wtedy 3 do 1 dla drużyny bks a oba zespoły już po raz trzeci z rzędu grają ze sobą w półfinałach Tauron Ligi. Dwie poprzednie konfrontacje kończyły się na dwóch meczach, tym razem do wyłonienia finalisty. Oczywiście potrzebne jest to dzisiejsze trzecie spotkanie, a teraz Bannister jakby z rehabilitacją. Za kilka minut wcześniej nie udanała akcję, kiedy przestrzeliła. Jest 4 do 3 dla drużyny Rzeszowskiej i wydaje się, że tak będzie przynajmniej. Badanie Sił po obu stronach. W tych minutach pierwszej partii ponownie wędruje do pola serwisowego Julita Piasecka. Wracam jeszcze do pierwszego spotkania. Zespół trenerki Jeleny Blagojewicz wygrał wtedy 3 do 0, ale w Bielsku Białej kilka dni temu górą była ekipa Bartłomija Piekarczyka, który przecież w Bielsku Białej pracuje już ponad 10 lat Bielszczanki, mimo że przegrywały w setach w tym meczu numer 2, półfinału 1 do 2, a w czwartej odsłonie rzucał trzech punktów, to jednak stanęły na wysokości zadania. Baza kapitalnie w tiebreaku. Ta współpraca bloku z obroną zrobiła swoje. No i z punktu widzenia drużyny Rzeszowskiej, która teraz zdobyła piąty punkt i wychodzi na dwa oczka. Różnice na swoją korzyść, ale jeszcze wracając właśnie do tego tiebreka. Meczu numer dwa na swoją niekorzyść. Rzeszowianki niestety oczywiście go przegrały, a Banister nie kończyła ważnych piłek w kluczowych momentach. A teraz cały czas w jednym ustawieniu rozpoczyna te zagrywki. Znów Julii ta Piasecka. Jest 5 do 3 dla Mistrzeń Polski z Rzeszowa. I teraz zagrywka przyjęcie. Rozrzut na prawe skrzydło Małocny atak po ale broni Wenerska. Teraz wystawia Szczygłowska do Banister. Banister na podwójnym bloku. Biłkowraca na stronę gospodyń. Teraz wykorzystuje lewy atak. Domny skrzydłowy Jasper. I to jest punkt dla drużyny deweloperców. Kolejny 6 do 3. A więc przewaga sukcesywnie wzrasta. rozpoczęły w zestawieniu przyjezdne. Na środku Marta Ożyło Współ z Aleksandrą Grygą na rozegraniu Marta, przepraszam, Julia Gennari, oczywiście po przekątnej z atakującą fińską Kertulak. Dwie przyjmujące Lubica Kecman i Martyna Borowczak. Na libero Adriana Adamek Gospodynie, przyjmujące Mary Julia Julita Piasecka. Rozegranie oczywiście Wenerska po przekątnej zatakującą Taylor Manister. Na przyjęciu Mary Jasper Julita Piasecka. Na środku Laura Heyerman i Svitlana Torsman. I na libero oczywiście Aleksandra a zatem 7 do 3 dla drużyny dewelopresu i wciąż z tą zagrywającą Tyle Bartłomiej Wisz, do którego oczywiście wrócimy. Prowadzenie na razie dewelopresu. Ciekawe, czy Bielszczanki będą potrafiły się przeciwstawić rywalkom właśnie na Podkarpaciu. A teraz już piłka nożna, bo za chwilę połączymy się z Tomaszem Kowalczykiem. Będzie mecz Legii z Górnikiem, ale jeszcze chwila, natomiast zakończyły się już dwa poprzednie spotkania i tak w Łodzi bardzo ważny mecz, bo obydwa zespoły w strefie spadkowej Widzew kontra Termalika Nieciecza. Długo był remis bezbramkowy, ale w końcówce to Widzewiacy strzelili tę upragnioną bramkę, no i oni zdobyli trzy punkty, jakże cenne dla tego, żeby się utrzymać w Ekstraklasie, chociaż to oczywiście wszystko nie jest jeszcze pewne. Posłuchajmy więc relacji Roberta Zwolińskiego. Dla Widzewa Łuci Brookbet Termaliki Nieciecza to był mecz o przysłowiowe sześć punktów. Widzewiacy rozpoczęli szybko i z entuzjazmem. By były sytuacje, były rzuty rożne, ale brakowało dokładności i celnych strzałów po kwadransie goście zaczęli próbować swoich szans i oni oddali dwa uderzenia w stronę bramki, ale na posterunku był Bartłomiej Drągowski. Do przerwy zatem bez goli. Jednak, co ważne, z żółtą kartką między innymi dla obrońcy Termaliki Arkadiusza Kasperkiewicza i to za dyskusję z arbitrem. To było najbardziej istotne w 68 minucie, bo wtedy sędzia Daniel Stefański pokazał Kasperkiewiczowi drugi raz żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Termalika w osłabieniu się cofnęła. Widzew po raz kolejny uwierzył w siebie, ale bardzo długo nie mógł sforsować murów w postaci bramkarza Adriana Chowana. Słowak zatrzymał łącznie 7 strzałów łodzian, większość z bliskiej odległości. Skapitolował dopiero w 89. minucie po uderzeniu z główki Sebastiana Bergera, który po raz ostatni z gry trafił w grudniu zeszłego roku. Przełamałem się, gdzieś w dłuższy czas czekałem na tą bramkę i mam nadzieję, że doda mi to jeszcze pewność siebie, no bo wiadomo, że gdzieś jak napastnik nie, nie strzelać nie dochodzi do tych sytuacji, no to pojawiają się wątpliwości, gdzieś Taka frustracja można powiedzieć, ale gdzieś to udźwignąłem, wyczekałem i, i dzisiaj dostałem tą nagrodę. Od samego początku było też widać duże napięcie związane z wagą tego spotkania. Sędzia Stefański pokazał kilka żółtych i czerwoną kartkę również członkom sztabu szkoleniowego Termaliki, mówi trener tej drużyny. Marcin Brosz. Zdarza się, no. Wiadomo, co gramy, jaki jest cel, zarówno naszego zespołu, jak i zespołu z Łodzi. Więc ta waga, to co podkreślałem, ona jest wyższa niż w innym meczu. Była i może to się przenosiło, ale ja myślę, że patrząc na boisko, to z naszej strony, tam do czerwonej kartki ten mecz był w miarę płynny. Mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy trochę inaczej spróbować je wykorzystywać. Widzę również na swoje swojej. Ten mecz był płynny. Po czerwonej kartce on się oczywiście troszkę odmienił i to gospodarstwo że mieli przewagę. My staraliśmy się wyjść z kontrataku i szukać albo jakiejś bezpośredniej szansy, bądź przystałem w fragmencie gry. Stąd też zmiany zawodników, którzy lepiej bronią, ale również miałem lepiej w powietrzu, ale to nie dało efektu. Co więcej, straciliśmy go. A trener Łodzian Aleksander Wukowicz podkreślał, że początek był zgodny z jego planem. Zaczęliśmy bardzo dobrze, że taki początek, jaki chcieliśmy, ale potem wydaje mi się, że mi z tego początku chcieliśmy wycisnąć jedną czy dwie bramki i jakby nie akceptowaliśmy tego że jakby to się nie udało. Tak. I potem pojawiła się nerwowość, pojawiło się takie, powiedziałbym, rozmyślanie w głowach, co będzie, jak będzie, jak się nie uda. Z drugiej strony przeciwnik na dużo większym spokoju, z dużo mniejszym ciężarem gatunkowym w tym meczu, mimo tego, że też walczą o utrzymanie I po prostu nie wyglądało to potem do końca polowy tak, jakbyśmy chcieli. Potem druga polowa zaczęła się wyrównanie, też bez jakichś wielkich fajerwerków z naszej strony. Musieliśmy czekać długo, żeby właśnie jedną z tych sytuacji Sebastian wykorzystał ale myślę, że dzięki temu odnieśliśmy bardzo ważne i bardzo zasłużone zwycięstwo. Na tym poziomie, na jakim my jesteśmy, musimy nie tylko być przygotowani jako zespół, ale kluczowe jest przygotowanie indywidualne każdego zawodnika, zawodnika poszczególnego, ponieważ jego decyzje i tutaj mam na myśli, czy to takie piłkarskie, czy decyzje związane z zachowaniem na boisku, one są kluczowe tak i dzisiaj mieliśmy tego najlepszą tutaj Wracając do zwycięzców, trener Wukowicz i Sebastian Bergier zadedykowali wygraną, a także gola zmarłemu w piątek trenerowi Jackowi Magierze. Na pewno ważny dla mnie gol. Też chciałbym go zadedykować trenerowi Magierze, bo też dzieliłem z nim szatnię w Śląsku Wrocław i naprawdę był wspaniałym człowiekiem, z którym można zawsze było porozmawiać. Ciesząc się z zwycięstwa, też cieszę się z tego, że mogę to zwycięstwo zadedukować. Panu Jacku Magierze miałem to w głowie, że i taką też życzenie wewnętrzne, żeby właśnie to zrobić, bo jest to bardzo ważny człowiek dla mnie. A na dodatek też człowiek, który też był związany w pewnym momencie też z widzewem, a całkiem niedawno też życzył mi jako nowemu trenerowi też powodzenia i wiem, że, że trzymam kciuki i to jest, ta wygrana jest dla niego. To piękne, piękne słowa, natomiast jeśli chodzi o mecz inny dziś, to Legia już rozpoczęła rywalizację z Górnikiem Zabrze i tam także oczywiście wiele ciepłych słów w kierunku Jacka Magiery, no wspaniałe wspomnienia przecież w Legii Warszawa występował, Legię Warszawa prowadził. Tomasz Kowalczyk jest na miejscu, witam Cię Tomku. Oczywiście była też minuta ciszy przed tym spotkaniem Legii z Górnikiem. Tak, była taka długa minuta ciszy. Cicho jak makiem zasiał przy Łazienkowskiej. Wielka sektorówka z podobizną Jacka Magiery. Panie Jacku, dziękujemy. Kibice ubrani na czarno. Żałoba w Warszawie, bo zwykle są w białych koszulkach na tej trybunie. No i też prezentacja krótkiego filmu ze wspomnieniami takich pięknych chwil Jacka Magiery w Warszawie. Mecz tak się zaczął kilka chwil temu, teraz trzecia minuta Legia w białych koszulkach, czarnych spodenkach, natomiast Górnik niebieskie stroje z białymi pasami z przodu. Stołeczna drużyna ośmiu meczów w lidze nie przegrała. Górnik cztery spotkania bez porażki. No i awans Górnika też do finału Pucharu Polski. Duże apetyty. Trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy Legia, natomiast cały czas w niskich rejonach, ale po zwycięstwie z pogonią Szczecin w lany poniedziałek. No Legia odskoczyła od tej strefy spadkowej no i w tym momencie po pierwszym gwizdku awansowała na 13 miejsce, no bo wyprzedza Radomiaka, który przegrał swoje spotkanie. Legioniści dzisiaj w składzie dosyć mocnym w bramce Hindrich, obrona Piątkowski, Augustyniak Pankow, Wszołek i Kun, w środku Editim i Szymańskim, po bokach Urbański, Adamski i Mileta Rajowicz, ten najbardziej wysunięty. Jeżeli chodzi o górnika, łubik w bramce w obronie Janża, Bochniewicz, Janicki i Saczek. Pomoc Ambros, Helebrand, Sadirek, zmarzły Chłań i Liset jako wysunięty napastnik. Legia przy piłce i na własnej połowie stołeczna drużyna rozpoczyna akcję. Piątkowski do środka, tam pokazał się Augustyniak i zwrotne podanie w stronę Piątkowskiego na prawą stronę. Wszołek ucieka prawą stroną. Wszołek i teraz zakręcił takie kółeczko. On w pomarańczowych piłkarskich butach zagrał za plecy do Augustyniaka. Ten z kolei też można powiedzieć taka mała rewia mody, bo w żółtych korkach w w okolicach narożnika boiska i już piłka w stronę pola karnego. Natomiast połapali się w tym zawodnicy Górnika Zabrze. Wybijają za pole karne i Legia musi się ratować podaniem do własnego bramkarza. Hindrich pewnie teraz przed siebie do Elitima, a ten przytrzymał piłkę i rozrzuca do Kuna. Ostatnio w dobrej formie jest Patryk Kun. Kilka kroków z piłką do przodu. Odegrał z powrotem do Editima. Ten w kole środkowym i lewą nogą zagrywa w stronę Piątkowskiego, ale bardzo niedokładnie gracze Górnika Zabrze tutaj blisko przejęcia piłki, no ale ostatecznie nie dało się tej piłki przejąć i Legia dalej w jej posiadaniu. Augustyniak rozgrywa na własnej połowie. Stadion wypełnił jest doping. Jest dużo ludzi na tym obiekcie. Tak ponad 20, myślę 4-5 tysięcy osób. Legia z akcją. Prawa strona boiska. Piątkowski. Czy znowu zagra do Wszołka? Wszołek. Tam pokazał się Urbański. i Szybka teraz kombinacja. Przyspieszyli do linii końcowej. Pędzi tam Urbański. Zastawia się gwizdek arbitra. Będziemy mieli rzut wolny dla stołecznej drużyny na wysokości pola karnego. I zostawia tutaj piłkę Editimowi Urbański, więc zawodnicy górnika niepocieszeni jeszcze tutaj protestują, jeszcze trwają jakieś dyskusje, no ale ostatecznie już tutaj nie wywiną się od tego rzutu wolnego, który został podyktowany i za moment będzie dobra okazja dla stołecznej ekipy. Damian Kos podyktował rzut wolny, bo to dzisiejszy arbiter tego spotkania. Mamy pięciu, sześciu, siedmiu Legionów w obrębie pola karnego. Lewą nogą będzie dośrodkowywał Elitim. Szósta minuta na stadionie przy Łazienkowskiej. Pokazuje prawą ręką tutaj, jak mają zawodnicy ustawić się w polu karnym. Matam Adamski, Pankow, Rajowicz i Piątkowski tuż przed bramkarzem. Mocno zagęszczono, zagęszczeni tutaj do dogranie piłki w okolice pola karnego, ale wybijają zawodnicy Górnika zawsze lepiej ustawieni. Sześć minut tego meczu za nami Legia Górnik 00. A teraz już łączymy się z Andrzejem Grabowskim, który jest w centrum olimpijskim w Warszawie. Tam zakończyła się gala olimpijska podsumowująca zimowe igrzyska Mediolan Cortina. Witaj Andrzeju i powiedz, czy wszyscy nasi bohaterowie z włoskich igrzysk pojawili się na tej uroczystości. Dobry wieczór, tak. Jeśli chodzi o medalistów, to oczywiście wszyscy i Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek i Władimir Semirundniej odebrali nagrody. Kacper Tomasiak miał ich oczywiście zdecydowanie najwięcej. Tak szczerze mówiąc, patrząc po trenerze Macieju Maciusiaku, który tych nagród, nagród odbierał mniej, a tutaj była taka scenka, gdy już te nagrody mu się w pewnym momencie na scenie właśnie rozsypały, to też się zastanawiałem, jak Kacper się z nimi wszystkimi zabierze, ale Kacper z właściwym sobie spokojem uznał, że nie są aż tak duże gabaryty, żeby sobie nie poradziła. mówimy na przykład o czekach dość pokaźnych, prostokątnych, tekturowych, więc jak, jak się Kacper z tym zabierze, to jestem pod wielkim wrażeniem. Nie było kilkorga, zawodników, którzy medali nie zdobyli, ale, ale mieli świetne wyniki przecież na tych igrzyskach. Tutaj mówimy między innymi o Elizie Rudzkiej Michałek, mówimy o Kamili Żuk, mówimy też na przykład o Felixie Piżonie, ale ci główni bohaterowie oczywiście byli. Trudno, żeby taką okazję przegapili, tym bardziej, że takie spotkania często wiążą się też z tym, że odbywa się też mnóstwo po innych uroczystości. Wczoraj było na przykład duże spotkanie Kacpra Tomasiaka i pozostałych medalistów i nie tylko medalistów, bo też chociażby Piotra Żyły i Dawida Kubackiego z, z PKN Orlen, z pracownikami Orlenu, więc, więc oni tutaj są zapracowani od, od, od dłuższych chwil. My też skorzystaliśmy z okazji do dłuższej rozmowy wczoraj z Kacperem Tomasiakiem. Już teraz nie nieśmiało Państwa zapraszam, czy to jeszcze melodia przyszłości. A jeśli chodzi o, o to, co tutaj, no to już uroczystość zakończona kilkadziesiąt minut temu. Scena właściwie tylko pozostała, już prawie nie ma krzeseł, są tutaj konsekwentnie zbierane, a nasi sportowcy rozmawiają z dziennikarzami, inni już udali się na spokojnie do, do bufetu i ten wieczór powoli przechodzi do tej takiej fazy nazwijmy to tanecznej, ale jeśli chodzi o inne aspekty polskiego sportu, o których dobrze wiemy, że, że są i że się pojawiają. Informacja tutaj od prezesa PKO Radosława Piesiewicza, że hmm, być może Państwo słyszeli zamieszanie wokół jednego ze sponsorów PKO czyli dość dużej giełdy kryptowalut. Tutaj pojawiały się informacje na wirtualnej Polsce, że giełda ma dość duże problemy, ale prezes Piesiewicz przekonywał dzisiaj, że wszystkie nagrody zostały wypłacone, a zawodnicy nie musieli przyjmować ich w kryptowalutach. Mogli też przyjąć gotówce. Tutaj zresztą Paweł Wąsek potwierdzał, że już chyba większość nagród na pewno do niego dotarła, więc ten taki pozytyw z tego wieczoru, jeśli chodzi o kwestie organizacyjno-polityczne, tak to ujmijmy. No to dotknęliśmy z to jeszcze powiedz, rozmawiałeś już, czy przysłuchiwałeś się niektórym z naszych medalistów, czy oni zdążyli odpocząć, czy, czy mieli już jakieś wakacje, czy czekają też na, na, na wypełnienie tego voucheru, no bo wiemy, że też dostali od jednej z firm voucher na wakacje, może tutaj jeszcze czekają na to, czy już są spokojniej wypoczęci po igrzyskach, czy już rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu, bo i tak może być. To oczywiście zależy od, od jednostki. Paweł Wąsek, który zakończył sezon troszkę wcześniej, na przykład już na krótkim wypoczynku był, ale chyba wciąż jeszcze odrobiny tego wypoczynku potrzebuje. Zresztą wspominał, że jeszcze chwilę zajmie mu dojście do tego etapu analizy sezonu, bo przecież pamiętamy, że dla Paweła Wąska ta miniona zima była dość specyficzna. Z jednej strony z upragnionym medalem olimpijskim, z drugiej z fatalnymi występami w Pucharze Świata. Władimir Semirudni z kolei wygląda na człowieka, któremu wypoczynek do niczego nie jest potrzebny. Dobrze wiemy, że on lubi bardzo ciężko pracować i tutaj zresztą jest coraz ocho bardziej ochoczo zachęcany do tego, żeby nie tylko startować w już wiarstwie szybkim. Pojawiały się już przecież takie pomysły, żeby na przykład wystartował w czasówce podczas kolarskich Mistrzostw Polski i dzisiaj dostał piękny prezent od Czesława Langa o latasze olimpijskiej reprezentacji, że ten prezent to efektowny rower marki bardzo znanej włoskiej. Na tej marki i na, na której jeździ Tadej Pogaczar. I muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście Semiludni wyglądał na bardzo zadowolonego. Sprawdziłem, Andrzeju, sprawdziłem drogi. szybciutko właśnie ile coś takiego kosztuje w granicach 80 tysięcy złotych, także naprawdę naprawdę no, jest, I możemy jest zdradzić. Pilnować. Możemy. Myślę, że możemy zdradzić delikatne kulisy. Henio Charucki, nasz przyjaciel radiowy się nie obrazi, zwycięzca Tour de Poloń z roku 79 i nasz przewodnik po trasach Tour de Poloń. Henio mi tutaj tak nieoficjalnie zdradził, że to nie było łatwa sprawa, tak szybko za ułatwić rower dla, dla, dla Władimira Semiru. Nie, ale wszystko się udało. Henryk Harucki i Czesław Flank mają przeróżne moce sprawcze i, i stąd ten prezent dla, dla Władimira Semiru. Nie. i szczerze mówiąc jestem bardzo ciekaw, czy Władek zdecyduje się na występ w kolarskiej czasówce, bo przy jego wytrzymałości, przy odrobinie techniki wszystko jest możliwe. Wszystko Pamiętamy, możliwe. że Martina Sablikowa na przykład startowała przecież w kolarskich mistrzostwach świata, więc myślę, że to jest żaden problem. Wszystko przed nim. Andrzej, dziękuję Ci serdecznie. Mamy nadzieję, że Semilun jeszcze nie uciekł na tym rowerze, nie wyjechał z Centrum Olimpijskiego. Pędź szybko do bufetu, bo tam rozmowy są rzeczywiście no, takie inspirujące ze sportowcami. Także jeszcze się połączymy oczywiście z Tobą. Dziękuję Ci serdecznie za te relację. Dziękuję. A my teraz proszę Państwa w Dniu Radia o radio, czyli o radiowych um, transmisjach, o radiowych relacjach sprzed lat, bo przecież to mamy bardzo, bardzo bogate archiwum radiowe między innymi no relacje sukcesów naszej wspaniałej Ireny Szewińskiej, która zdobyła siedem medali olimpijskich Lesław Skinder w 1976 roku tak relacjonował ten ostatni z nich, czyli złoty kiedy Szewińska w trakcie igrzysk biła rekord świata. Na 400 metrów. Nie ma czasu na oglądanie się. Będzie musiała uciekać ile sił w nogach, ile sił w płucach, ile sił w sercu, ile ambicji i umiejętności w niej ruszyły mocno. Mocno biegnie Bryą, wyprzedza, już dochodzi zawodniczkę NRD. Dobrze biegnie pani Irena Szywińska, już połknęła biegnącą przed nią Seipenter, 130 metrów, bardzo dobry bieg pani Reny, ale bardzo dobrze biegnie również Brewer. Ma 3 metry straty do pani Reny, ale trzeba wziąć pod uwagę wyrównanie. Połowa dystansu, 23 sekundy z ułamkiem, świetny bieg w tempie na rekord świata, jeśli wytrzymają. Jeszcze 130 metrów. Irena Szywińska, ciemnoskóra amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Irena Szywińska ma przewagę. Czy wytrzyma? Czy wytrzyma? 90 metrów, 1,5 metra przewagi. 2 metry przewagi. To raz więcej. Fantazja będzie złoto. Siódmy medal Ireny Szywińskiej. Trzeci złoty. Znokautowała rywalki. 6 metrów przewagi. 49 sekund i 30 setnych. Nowy fenomenalny rekord świata Ireny Szybiński. No oczywiście, że należą się Ilanissimie wielkie brawa, dziękujemy serdecznie szkoda, że nie ma jej już wśród nas, podobnie jak Lesława Skindera który ten wspaniały bieg relacjonował, a teraz już do Tomka Kowalczyka się przenosimy, dziennie na stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie Legia kontra Górnik Zabrze no, prestiżowy mecz, prestiżowa potyczka, ale też bardzo ważna dla obydwu zespołów, jeden z nich walczy o europejskie puchary o to miejsce drugi walczy, żeby odbić się jak najdalej od strefy Spadki tak, klasyk po polsku. Kiedyś te mecze przyciągały tłumy, elektryzowały fanów, decydowały o mistrzostwie kraju, ale teraz no troszkę został z nazwy, bo w ostatnich latach no te mecze nie mają takiego ciężaru gatunkowego, bo wcześniej Górnik nie grał o wysokie cele, teraz w tym sezonie nie grał o taki wysoki cel Legia. 14 minut tego spotkania za nami, rozpoczęła się 15.00 przy Łazienkowskiej, no i szkoda, że nie możemy tak porelacjonować tego spotkania, jak Lesław Skinder operował językiem wtedy w 76. roku, bo brakuje tutaj takich pięknych akcji, szczególnie w tym pierwszym kwadratie Natomiast no, jedna najciekawsza chyba sytuacja miała miejsce dwie minuty temu i to nie była sytuacja podbramkowa, tylko Augustyniak w walce o no, piłkę wygrał z Lisetem. Liset chciał ustawiać ją w narożniku boiska. Augustyniak po prostu pokazał, że jednak to od odbiła się piłka, mocno się tam poprzepychał i Tyle było na razie emocji przy Łazienkowskiej, no ale pamiętajmy, że mecz trwa 90 minut, a nie kwadrans, a nie właśnie taki kwadrans jak za nami i rozpędzają się zawodnicy Górnika Zabrze. No teraz strzał za pola karnego, piłka leci obok bramki Hindrycha, natomiast w końcu coś się zaczęło dziać, Ambros znalazł troszeczkę miejsca, było 19, może 20 metrów do bramki, minął rywala, miał dużo miejsca natomiast widział dobrze bramkarz stołecznej drużyny, że ta piłka w światło bramki nie poleci. No i teraz przed siebie piłka pod nogami Piątkowskiego, ten przez linię środkową, Wszołek, udało mu się piłkę opanować, już dzisiaj trochę pozmieniał pozycję, raz po lewej, raz po prawej stronie, teraz już znowu przywiązany do tej prawej swojej naturalnej flanki i zagranie w stronę Wszołka, ale za mocne, sam reprezentant Polski już zdecydował, że do tej piłki biec nie będzie, bo żadnych szans na jej opanowanie nie ma. Więc zawodnicy Górnika Zabrze od bramki Łubik, bramkarz naszej młodzieżowej reprezentacji do lat 21 na zmianę też z bramkarzem Jagieloni. Natomiast no, piękny, piękny bilans tej kadry Jerzego Brzęczka, w której broni, no bo mamy to, to 8 zwycięstw w eliminacjach. Żadnej porażki, żadnego remisu i Kadra ta młodzieżowa blisko awansu na Mistrzostwa Europy do lat 21. No a teraz przy piłce stołeczna drużyna Edithim e zagrał za plecy. Tam strzelił Augustyniak, który gra dziś na pozycji środkowego obrońcy i teraz zrobił kilka kroków z piłką. Zagrał na prawo do Piątkowskiego. Legia nie może znaleźć pomysłu na podejście bliżej pola karnego. Przegrała spotkanie na jesień z górnikiem 1-3. do tutaj. Wiemy, że Górnik naprawdę imponuje dobrą organizacją gry obronnej i zobaczymy co tutaj wymyślą zawodnicy z Zabrza. Teraz Legia próbuje przedzierać się znowu w stronę Pola karnego, znowu w stronę narożnika Pankow. Jest piłka po lewej stronie. Legia dośrodkowuje w szesnastkę, ale wyłapał to wszystko Marcel Łubik. A zatem 0-0 18 minuta spotkania przy Łazienkowskiej. Tomasz Kowalczyk, dziękuję. Wrócimy oczywiście na stadion Legia. A teraz szybko przenosimy się na Podkarpacie. Tam trwa e, półfinałowy mecz dewelopresu z BKS-M Bielsko-Biała. Bartmomiej Wisz. 24-20, zatem dla drużyny dewelopresu. no i entuzjazm i kibiców gospodyń rośnie w miarę tego, jak wędruje do pola serwisowego Julita Piasecka. Mają cztery szanse mistrzynie Polski, aby dobrze poprawić, aby zwycięsko rozpocząć ten mecz. 24-20, końcówka pierwszego seta. Piasecka. Przyjęcie no i teraz z kłopotami wystawa, będzie podwójny blok, piłka wraca odbita od Dorsman na stronę PKS-u, ale teraz ma na czystej siatce atak skrzydłowy Kertulak, ale świetnie w obronie pracuje Szczegłoska, za nią boczną do no Jasper, Jasper przewija na drugą stronę i co zrobią yy, Bielszczanki? Zaatakują po prostej, ale świetnie Szczegłoska po raz kolejny wyciąga piłkę w okolicach 7 metra, teraz lewe skrzydło, przepycha chaotycznie Jasper, jeszcze Bielszczanki mają szansę na kolejną kontrę, Piasecka robi cuda w obronie, a teraz Jasper mocno, silnie, efektywnie 25 do 20. Zbija tę piłkę Marii i Przełamuje dłonie Podaj Aleksandry Gryki A zatem proszę Państwa 25 do 20 Choć chyba jeszcze będziemy sprawdzać Prosi o to trener Bartłomiej Piekarczyk A więc muszą być jeszcze cierpliwi W tej radości kibice Dewelopersu Póki co rozstrzygająca cyfra 25 wyświetliła się Na tym wielkim telebimie podwieszonym tutaj na kilka metrów Ponad linią gry na korzyść dewelopresu 25 do 20 czekamy jeszcze, to jest kolejny drugi challenge w tym secie pierwszym, jeszcze analiza trwa, pani Magdalena Niewiarowska główny sędzia i pan Michał Malinowski, asystent 25 do 20, pokazuje pan Malinowski w kierunku dewelopresu. a zatem koniec pierwszego seta 25 do 20, zwycięstwo Rzeszowski, Siaskarek z studio, tyle jeśli chodzi o Rzeszów i o siatkówkę Wrócimy oczywiście również w drugim secie tam, a teraz piłka nożna jeszcze raz, no bo nie tylko dziś mecz legi z Górnikiem, ale także Zagłębie Lubin podejmowało Radomiaka i na tym spotkaniu był Bartosz Tomczak. Spotkanie zaczęło się od mocnego naporu Zagłębia. Gospodarze po trzech kolejnych porażkach z Lechem, Motorem i Zarką dyktowali warunki wychodząc do rywali bardzo wysoko od pierwszych akcji i to się opłaciło już w czwartej minucie. Po błędzie Romario Baro piłkę przejął blisko środka boiska Adam Radwański. Popędził do przodu i w okolicach 25 metra zagrał na prawo do Marcela Reguły. Ten wbiegł w pole karne, strzelił bliżej lewej strony bramki i pokonał Filipa Majchrowicza. Zagłębie prowadziło 1 do 0 i już w ósmej minucie znów zrobiło się gorąco. Rzut z autu z prawej strony w pole karne. Michał Nalepa zagrywał piłkę głową do Levente Sabo, ale Węgry tuż przed bramką w ostatniej chwili uprzedził właśnie Majkrowicz, czyli Pereira Radomiaka. Goście starali się odgryźć, ale główka Ibrahima Kamary, a potem strzał z dystansu Rafała Wolskiego były mocno niecelne. W 21 minucie natomiast zagłębienie wykorzystało dobrej kontry, którą rozpoczął Luka luczyć jeszcze na własnej połowie boiska. Popędził pod pole karne z lewej strony, wycofał i potem z okolic 20 metra zdecydował się na uderzenie Jakub Kola, ale strzelił obok bramki z lewej strony, tak patrząc z perspektywy strzelającego. W 25. minucie natomiast po dośrodkowaniu Luki Lucicza z lewej strony do główki wyskoczył Marcel Reguła, ale zamiast drugiego gola piłka snów przeleciała obok lewego słupka bramki. W pierwszej połowie nie działo się już nic więcej, drugą lepiej zaczął Radomiak, główkową Maurides, ale obok bramki Jasmina Buricza. W 60. minucie z prawej strony wrzucał w pole karne z i głową przy drugim słupku. Akcję zamykał Jan Grzesik, ale trafił w boczną siatkę bramki Zagłębia Lubin. Minutę później znów popisał się Łatara, przebojem w bieg w Piłkę odebrali mu obrońcy Zagłębia, ale wybili prosto pod nogi Ibrahima Kamary. Ten dośrodkował z 25 metra znów na głowę Grzesika, ten przestrzelił z 7 metra daleko obok lewego słupka bramki. W 66 minucie pierwszy po przerwie strzał Zagłębia, ale leciutki Jakowa Kolana. Odnotowujemy go tylko z obowiązku. Minutę później Później dobrze zapowiadającą się akcję Radomiaka zabrali piłkarze Zagłębia, którzy zaczęli swoją kontrę. Jakub Sypek uruchomił lewentę Sabo, ale ten z obrońcą przed sobą strzelał już 16 metra z prawego rogu pola karnego i posłał piłkę obok lewego słupka bramki Majkrowicza. W 74 minucie dużo miejsca w polu karnym Radomiaka miał obrońca Zagłębia. Michał Nalepa, on z lewej strony z 14 metra zakręcił piłkę chcąc ją posłać za kołnierz Majkrowicza, ale ostatecznie posłał ją tylko nad poprzeczkę. W 78 minucie z kolei mieliśmy dośrodkowanie z rzutu rożnego, z lewej strony zamieszanie w polu karnym. Piłka spada pod nogi Jakuba Sypka przed szesnastką, ten przyjmuje, uderza mocno za szesnastki, ale prosto w ręce bramkarza Radomiaka. Ostatnie minuty to był napór gości, ale nie było tam groźnych sytuacji, po których Jasmin Buryć by sobie nie poradził. Nie było klarownych szans już dla Radomiaka i wszystko kończy się zwycięstwem Zagłębia Lubin. 1 do zera Jedna bramka w Lubinie, a dwie bramki były w w 1973 roku na stadionie Wembley. I znów dzień radio, więc zaglądamy do radiowego archiwum. Tadeusz Pyszkowski relacjonował w polskim radio tak ten zwycięski remis. I lato trzy te piłki, przedziera się, ma koło siebie tylko jednego z angielskiego. Wychodzi na pozycję groźnie groźny moment jeszcze w sercach. Podaje do Tomarskiego, do, do Marski, strzela i bramka na Polski. Polska strzeliła gola z wypadu. Tomarski, bardzo ładnie, nie przelógł się trudnej sytuacji, do swojego kąta, strzela piłkiem, celną, płaską, Silton puszcza, Polska prowadzi 1-0. Pięknie było, muszę Państwu przyznać, czy też pięknie, czy już ktoś strzelił gola z wypadu, to pytanie do Tomasza Kowalczyka, który jest następnie legi Legii, Legia kontra Górnik. 24 minuta spotkania. Nie nie 0 do zera. Chociaż jak miał ktoś się strzelić tego gola z wypadu, to wydawało się, że górnik po strzale Ambrosa, ale tam piłka przeleciała obok bramki. Natomiast legioniści no może z dwiema sytuacjami teraz było dośrodkowanie w pole karne i próba wykończenia tej akcji przez Adamskiego. Główka obok bramki, a w dziewiętnastej minucie była szansa. Augustyniak wydawało się, że strzelał, natomiast Rajowicz jeszcze miał szansę do tej piłki dojść i domknąć ten strzał, ale... Ani, ani ta pierwsza piłka zagrywana nie leciała w światło bramki, a tutaj Rajowicz jej nie dotknął i groźna sytuacja po prostu z tego nie powstała. 25 minut przy Łazienkowskiej no i na trybunach taka charakterystyczna przyśpiewka, gdzie skandowane jest nazwisko Jacka Magiery. Wymyślona została już 23 lata temu, kiedy Jacek Magiera Strzelał gola fenomenalnego Wiśle-Kraków. Legia wygrała wtedy 4-1 w 2003 roku przy Łazienkowskiej. Miał po prostu talent do pięknych goli i goli przeciwko Wiśle-Kraków, bo trafił też dwa lata później i skradał serca kibiców właśnie za, za tą charówkę na boisku i charówkę po karierze nieodżałowana postać, wciąż nie, kibice przy Łazienkowskiej i wie, wielu ludzi w całej Polsce nie może uwierzyć 25 minut spotkania przy Łazienkowskiej Legia remisuje z Górnikiem 0 do 0 i teraz powędruje tutaj żółta kartka na konto Pawła Wszołka dyskutuje z arbitrem, uśmiecha się, no ale ostatecznie kartonik obejrzał tutaj prawy wahadłowy. No przypadkiem trafił łokciem rywala w twarz Erika Janże. No i rzeczywiście dosyć to przypadkowe zagranie, nawet nie łokciem, tylko dłonią, no ale, ale tak nie można po prostu i stąd ten żółty kartonik pokazany przez arbitra. Górnik przy piłce, górnik we własnym polu karnym. Rozpoczęli zawodnicy z Zabrza. Janicki mocno daleko w stronę linii środkowej. Tutaj piłka przechwycona przez legionistów. Urbański strata legionistów, ale szybko odzyskali Paweł Wszołek. Ma przed sobą Rajowicza. Pokazuje, żeby mu zagrać długą piłkę. Nie decyduje się na to jednak Paweł Wszołek. Zagrał do Piątkowskiego. Piątkowski do Elitima. Elitim rozrzucił piłkę na lewą stronę do Patryka Kuna. Kun Wysokość narożnika pola karnego. Szybka akcja Adamski ładnie przyjął i będzie próbował odegrać piłkę. Poszukał jeszcze tutaj jednego z zawodników, ale nie dojdzie ta piłka w szybkim tempie do pola karnego. Dopiero teraz Pankow, ale Urbański nie przejął piłki. Nie będzie też rzutu różnego. Od bramki Górnik, 27 minuta przy Łasienkowskiej. Legia, Górnik, Zabrze 0 do 0. Na razie bez bramek przy Łazienkowskiej, a my teraz o tenisie, bo wspominaliśmy już, że w Gliwicach polskie tenisistki bez ich Świątek walczyły o awans do finału w Beijing King Cup. Nie udało się, Ukraina była dużo lepsza wygrywając 4 do 0, a na miejsce był Piotr Muszalski polskie tenisistki nie zagrają w fazie finałowej Billie Jean King Cup. To było już trudne po piątkowych spotkaniach, po których co prawda Magdalinet mówiła tak. Mam nadzieję, że, że uda nam się mimo wszystko jeszcze zdobyć punkt, jeszcze dalej będziemy mieć szansę. Ale nasza najlepsza tenisistka w kadrze pod nieobecność Igi Świątek i Magdaleny Fręch miała nadzieję na kolejne punkty, bowiem w piątek nie dała rady Marcie Kostiuk, a Katarzyna Kawa przegrała sfaworyzowaną Eliną Switoliną, A więc po piątek... Było 0 do 2. Te dwa singlowe mecze trwały w sumie 3 godziny. A ponad 3 godziny trwało tylko spotkanie deblowe Maji Chwalińskiej i Martyny Kubki z siostrami bliźniaczkami Ludmiłą i Nadią Kiczeniok. No, już na samym starcie dowiedzieliśmy się, że to jednak nie Katarzyna Kawa zagra w parze z Mają Chwalińską. Trener i kapitan zespołu Dawid Celt postawił w tym przypadku na Martynę Kubkę, a jego decyzję tak tłumaczyła zawodniczka. No my dowiedzieliśmy się z mają, że gramy razem wczoraj wieczorem po, po skończonych spotkaniach singlowych. Wczoraj rano, tak wczoraj rano, miałyśmy też okazję zagrać troszkę punktów deblowych treningowych i, i bardzo dobrze to wyglądało, więc myślę, że to też mogło wpłynąć na, na decyzję kapitana. Co prawda Polki przegrały to spotkanie 1 do 2, ale cóż to był za mecz? 3 godziny i 13 minut, niesamowite zwroty akcji. W pierwszym secie piłka setowa dla Polek, ale set wygrany przez Ukrainki. W drugim secie... Piłka meczowa dla Ukrainek, ale seta wygrały Polki. W trzecim decydującym secie przełamaliśmy już w pierwszym gemie, no ale później tak naprawdę obie drużyny walczyły na te przełamania. No i decydujący był ósmy gem tego decydującego trzeciego seta, gdzie Ukrainki przełamały, a później już utrzymały własne podanie. I to zadecydowało o tym, że to Ukrainki zagrają w fazie, finałowej Billie Jean King Cup. Tak to spotkanie podsumowały Maja Chwalińska i Martyna Kubka. Trochę taktyka trochę szczęście, bo jeśli się nie mylę, to miałyśmy piłki setowe w pierwszym secie, dwa albo trzy. Więc więc no byłyśmy bardzo blisko, no, tak naprawdę, patrząc, że wygrałyśmy drugiego seta, to miałyśmy piłki meczowe w pierwszym. Więc to no, na pewno szkoda, no dziewczyny grają no cały czas na tym naj, najwyższym poziomie, no Maja na pewno ma ma okazję grywać w tych większych turniejach, jak gdzieś tam się przebijam, idę do przodu. No myślę, że na pewno to doświadczenie ich im pomogło. My też miałyśmy na pewno z tyłu głowy ten nasz mecz w Radomiu, przeciwko, przeciwko dokładnie tym samym przeciwniczkom. I tam były dwa, dwa bardzo bliskie sety, więc tutaj mogę przyznać szczerze, że bardzo się zdenerwowałyśmy po tym pierwszym secie. I po prostu mówiłyśmy sobie, że ten set, że chociaż ten set i, i to nam też na pewno pomogło. W sumie to samo powiedziałyśmy wtedy w Radomiu, że dużo nam to ten mecz może pomóc na przyszłość i wydaje mi się, że zrobiliśmy krok po prostu do przodu, wygrałyśmy Zeta, także mam nadzieję, że w przyszłym spotkaniu to jest jeszcze... I chociaż ten weekend nie będzie należeć do polskich tenisistek, to przypomnijmy, że bez Igi Świątek i Magdaleny Frank, czyli dwóch najlepszych polskich rakiet, jeśli chodzi o ranking WTA, naprawdę te dziewczyny, które weszły w buty liderek zaprezentowały się nieźle. Wczoraj ponad 5, a dzisiaj już ponad 6 tysięcy kibiców oklaskiwało zmagania polskich i ukraińskich tenisistek. Było wielkie wsparcie, o czym też nie zapomniały polskie tenisistki. W sumie od, od pierwszej piłki, piłki dzisiaj kibice byli naprawdę głośni i, i wspierali nas mocno, także e, także bardzo byśmy, tutaj też za Martinę powiem, e, chciały podziękować wszystkim, którzy dzisiaj się zjawili i którzy nas tak dopingowali przez te ponad trzy godziny. Naprawdę jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Przypominamy, 11 kwietnia to Dzień Radia. Pamiętają Państwo Małyszomanie? No tak, to było już ponad 20 lat temu, ale oczywiście nasi radiowi sprawozdawcy, głównie Tomasz Zimoch, śledzili tę karierę Adama Małysza. No i pamiętamy, rok 2001, lachti Mistrzostwa Świata i złoty medal Adama Małysza. Tomasz Zimoch. Leci, leci, leci i bardzo daleko! To będzie 97 a może nawet więcej metrów. Fantastycznie poleciał. 98 metrów. Skoczył Adam Małyńczy. Nota 246 punktów. Leciał, leciał, leciał. Ładnie trzymał rączki wzdłuż ciała, a później jak ten dywan ze Bajek gdzieś z tysiąca jednej nocy elegancko wylądował na białym puchu na ze skoku skoczni w lakcji. Oj, działo, się dział. A przecież także medale olimpijskie, zwycięstwa w wielu, wielu konkursach. To była prawdziwa mały szomania. No a czy jest Developpreso? w Rzeszowie. Tam siatkarki dewelopressu rywalizując z bks Bielsko-Biała mają szansę awansować do finału. Tauro Ligier, przecież bronią tytułu na miejscu jest Wiś. Przyjmuje jeszcze głoska i teraz Wenerska na lewe skrzydło do wality Jasper i Piasecka To jest Julita Piasecka w ostatnim momencie tutaj ta decyzja podjęta na lewe skrzydło do Julity Piaseckiej. Piąty punkt wywalczony przez Rzeszowianki, ale muszą Mistrzynie Polski odrabiać straty i to jak najszybciej, jeśli chcą tutaj komfortowo trać w drugiej części tego DSETA. Na razie jednak nie mają tego komfortu. Choć teraz bardzo dobra zagrywka Laury Heirman, ale poradziła sobie przyjmująca PKS. No i teraz wystawa błyskawiczna i atak Kertulak przynosi dziesiąty punkt na drużynę BKS-u. I znów mają piłkę przyjestne Julia Gennari rozgrywająca pod siatką jest Marta Żyłowska jest także Martyna Borowczak i oczywiście kertulak a więc będzie potencjalnie wysoki blok stawiany na ataku Rzeszowianek. Tymczasem lewe skrzydło, to jest Julita Piasecka. Znowu popisuje daną akcję ale nie szukała tego bloku, który już tutaj prawie uznawał się trzyosobowy w powietrzu, ale jednak zbijała tak tę piłkę inteligentnie i skutecznie, żeby odbiła się od prawej dłoni tej zawodniczki, która stała przy tej stronie, patrząc w kierunku prawej Jantęki aby się od niej piłka odbiła od tej dłoni i wyleciała w trybuny. Tak też stało, ale... Tyle jeśli chodzi o świadkarki, deweloper z Rzeszów BKS Stal. W drugim secie to bielszczanki prowadzą, może być zacięte spotkania. Czy zacięty mecz jest przy Łazienkowskiej? Tomasz Kowal. Legia Górnik Oj tak, zdecydowanie, jedni nie odpuszczają i drudzy, 35. minuta, Legia przy piłce na własnej połowie, ale już przez tę linię środkową przebieg szybko Patryk Kun i ściął akcję do koła środkowego, od razu do Piątkowskiego, Piątkowski wypychany, bo naprawdę świetnie poustawiani są zawodnicy Górnika, Zabrze pilnują swoich pozycji, taka dyscyplina taktyczna, nie pozwalają na to, żeby Legia hasała na tej połowie Zabrzan, i naprawdę muszą tutaj mocno pokombinować legioniści, żeby z piłką przesuwać się w stronę pola karnego. Elitim do Pankowa, ten do Kuna. Na lewej stronie jest Patryk Kun. Będzie lewą nogą zagrywał jednak za plecy. I teraz szybciutko dostał podanie zwrotne od Szymańskiego. Kun, czy będzie dośrodkowywał, czy wbiegał w szesnastkę? Jednak zdecydował się zagrywać piłkę. Ta wybita przez wracającego Sadilka i rzut z autu dla stołecznej drużyny. Po tej lewej stronie boiska w okolicach Chorągiewki Rożnej będą sięgać po piłkę zawodnicy warszawskiej Legii, a konkretnie Rafał Augustynia, który dorzucić piłkę potrafi mocno i daleko, a to jest szansa, bo trochę gubią się Zabrzanie, kiedy ta piłka wysoko lata w okolicach rąk bramkarza, wyłożenie piłki przed szesnastkę, Elitim strzela mocno, jeszcze pokazuje Elitim, że tam wcześniej może był jakiś faul w polu karnym, ale sędzia gwizdnąć jedenastki w tym wypadku raczej nie chce i prędzej dopatrzy się tutaj faulu Legionisty na zawodniku górnika Niż odwrotnie i tak chyba rzeczywiście było. Szymański popychał rywala. Piłka ustawiona w każdym razie już na piątym metrze przez Marcela Ubika. 10 minut do końca, 9 minut już właściwie do końca tej pierwszej połowy. Legia Górnik 0-0. Tyle jeśli chodzi o Tomasza Kowalczyka z Łazienkowskiej. A teraz Centrum Olimpijskie. Także o kilka kilometrów się przenosimy na północ. Andrzej Grabowski, gala olimpijska już jest wyciszona, ale Andrzej rozmawiał z naszymi bohaterami. Tak, powiem Ci Rafał, że z jednej strony wyciszona, z drugiej tam gwar tych rozmów, bo siedzę tak oddalony o kilkadziesiąt no metrów od wiadomo, że w bufecie to gwarno jest zawsze dokłady, tam się toczą poważne, poważne rozmowy. Niektórzy sportowcy zastanawiają się, jak się właśnie mają zabrać z tą toną nagród, które, które, które są do, do, do zabrania. Kacper jak na przykład przypominamy, jest dużo bogatszym człowiekiem, pewnie jednym z najbogatszych polskich nastolatków w tym momencie. Tak nagle został tak bogatym nastolatkiem i Kacper mm, analizuje swoją materialną sytuację, tak to możemy ująć i to, czy coś się w jego życiu zmieniło w związku z tym, że nagle się wzbogacił. Słuchamy. Tak ja naprawdę myślę, że nie jest jakaś to duża zmiana, bo na tą chwilę jakby nie, moje wydatki się zbytnio nie zmieniły, dalej są, są bardzo podobne, więc no myślę, że tak normalnie do tego podchodzę. Na pewno można powiedzieć, że jest to takie dobra zabezpieczenie na przyszłość, że już nie muszę się przejmować, czy, czy gdzieś tam się w przyszłości coś może wydarzyć takiego finansowo po prostu kiepskiego, więc trochę to zabezpieczenie na przyszłość, na przyszłość jest lepsze, ale tak aktualnych wydatków to raczej u mnie jeszcze nie zmieniło. Ci z Państwa, którzy pamiętają przeróżne wypowiedzi Kacpera Tomasiaka w minionym sezonie, teraz będą zaskoczeni, bo Kacper buduje dużo dłuższe zdania, dużo ciekawsze i dużo rzadziej odpowiada, że się nad czymś nie zastanawiał. Władimir Semirunni z kolei, nasz wicemistrz olimpijski w już szybkim, od dawna znany jest z takich barwnych, kwiecistych wypowiedzi, a dzisiaj opuszcza Polski Komitet Olimpijski, jak już wspominaliśmy, z rowerem od Czesława Langa, rowerem, na jakim jeździ też Tadej Pogaczar. To mój rower, nie Pogaczara. No nie, no super się czuję, naprawdę teraz można... Jeśli więcej kręcić kilometrów na rowerze, to się będzie sam jechał. Właśnie, czy Ty chcesz naprawdę wystartować w tych Mistrzostwach Polski w kolarstwie w czasówce? Mistrzostwo Polskie na pewno chcę. Zobaczymy teraz jak to będzie z grafiką, bo też no, to leżwiarstwo jest najważniejszym sportem dla mnie. I po prostu kolarstwo na pewno będzie, będzie takim super podporządkowaniem. I na przykład po prostu cały czas mieć taką z zawodową głowę, że na przykład mamy długą przerwę pomiędzy sezonami i, i dlatego kolarstwo było fajnie do dla głowy. To właśnie jaką ty wykręcasz powiedzmy średnią w ciągu godziny, ile kilometrów w ciągu godziny z tej stajny rowerzy przejechać? No przyjechałem 150 za 4 godziny, 4 godziny 20 minut, tam 35 średnio wyszło. No, spoko, najszybszą raz jechaliśmy taką ustawkę, przyjechaliśmy 120 ze średnią 40 na godzinę, ale no też to nie jest zawody, no, no, czekało jakby to było na zawodach. No. Powiedz, czy już jacyś na przykład dyrektorzy sportowi z grup zawodowych kolarskich w Polsce się do ciebie odzywali, proponowali, żebyś do nich dołączył? Na razie nic nie wiedziałem, ale to bardziej też. Ja tak jestem po sezonie, na razie mam dużo innych spraw, żeby tak naprawdę usiąść i na serio porozmawiać. Teraz będę w następnym tygodniu pojadę, jak to robić ten rower pod siebie, żeby dobra pozycja było, to wszystko. I dlatego myślę tam już będzie bardziej tamto rozmawiać, na no poważne na te tematy. A dodajemy Władimir Semiludni, choć jest tytanem pracy, to już miał chwilkę wolnego, te chwilę wykorzystał na zrobienie sobie tatuaży, podobno wyglądających tak dość groźnie wręcz demonicznie, jakieś szczęki, tego typu historie, nie kółka olimpijskie, co było w modzie u wielu sportowców. Andrzej Grabowski, no to już cię nie zatrzymujemy Andrzeju, może tam coś na ciepło w bufecie jeszcze zostało, ale w każdym razie zostali pewnie sportowcy, z którymi możesz nagrać rozmowę. Dziękujemy ci serdecznie, a teraz Tomasz Kowalczyk. Na razie nie ma nic na ciepło na Stadionie Legii, ale czy jest już bramka pierwsza? No, wciąż nie ma 40 minuta, 0 do 0, i tylko przed chwilą widzieliśmy ostry faul Helebranda na elitimie. No, wściekły tutaj pomocnik Legii pokazuje arbitrowi, że to było bardzo ostre wejście, nie tylko na żółtą, ale może nawet na kartkę czerwoną. No, i też Marek Pachum, poddenerwowany, wstał ze swojego miejsca. Ciekawe, czy jeszcze jest opcja jakiejś wideo analizy tej sytuacji. Natomiast chyba już nie. Będzie wracał do tego sędzia. Rzut wolny dla Legionistów i szansa po stałym fragmencie gry. Szymański ustawia piłkę. Jest obok elitim w polu karnym pięciu zawodników stołecznej drużyny i miejmy nadzieję, że szybko wykonają teraz ten stały fragment gry Legioniści Editim dośrodkowuje piłkę w pole karne, ta przelatuje na obok bramki 0, 0 40, pierwsza minuta spotkania. Tomasz Kowalczyk, dziękuję serdecznie. To jeszcze tylko um, krótki meldonek z Rzeszowa. Developers kontra BKS Bielsko-Biała 1 do 0, ale w drugim secie to Bielszanki prowadzą 16 do 12. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Grzegorz Nowaczyk, Paweł Szymankiewicz i Rafał Bała. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.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 po reklamie autopromocja Kamera pilnująca podjazdu do garażu, aplikacja w telefonie do retuszu zdjęć, a nawet wyłącznik światła na klatce schodowej. Lista urządzeń i programów, które mogą stać się obiektem ataku hakerów jest bardzo długa. Jak zachować bezpieczeństwo? O tym porozmawiam z Mateuszem Osowskim ekspertem bezpieczeństwa IT. Marek Klapa, zapraszam na saldo ekstra w niedzielę o 12.30. Autopromocja